Od razu przeproszę, bo nie będę miał niestety tak ciekawych wystąpień jak te, które były przede mną. Przede wszystkim z tego powodu, że każde z nich dotyczy, dotyczyło jednak jakiegoś polskiego filozofa. Ja z różnych powodów nie czuję się kompetentny, żeby, żeby o tym mówić. Więc pomyślałem sobie, że postaram się opowiedzieć trochę z mojej perspektywy, jak wygląda kwestia bardziej fundamentalna, metodologiczna, czy nawet meta filozoficzna. I za jakby tytuł, taki jaki wisi, mam nadzieję, że to jest rzeczywiście to, o czym będę starał się mówić. Czy da się filozofować po polsku, czy można nie filozofować po polsku? Dlatego, że wydaje mi się, że nie wiem na ile świadomie, na ile nieświadomie pani profesor ustanowiła, tak mi się wydaje chyba, że ktoś już wcześniej o tym mówił, ale ja się z tym nie spotkałem, nową perspektywę badawczą. Tak, tak jakbym to odczytywał. Pokażę Państwu, co mam na myśli. Uważam i uznaję filozofowanie po polsku za coś innego niż za filozofię polską. To jest inny fenomen, inny dział filozofii, inna perspektywa niż perspektywa badawcza filozofia polska. Jeden jeszcze przykład analogicznie. Tak? Dlaczego, dlaczego tak, tak stawiam sprawę? Możemy znaleźć pewną analogię. Jest uznany termin filozofia nauki. Filozofia nauki, wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Jak z perspektywy filozofa wygląda nauka, jak wygląda proces badania naukowego, czym jest racjonalność i tak tak dalej. Wiemy, czym jest, czym jest filozofia nauki. Ze 30 lat temu Michał Heller wymyślił pojęcie filozofia w nauce. On jest za to, zresztą oni całe środowisko Copernicus Center, jest za to szykanowany. Oni nawet wydają czasopismo o zagadnienia filozoficzne w nauce i wydaje mi się, że to jest analogiczne. Znaczy, za co spotyka Hellera i jego uczniów krytyka, których sam się po części zaliczam, krytyka za to, że no, mamy filozofię nauki, więc po co jeszcze wymyślać taki sztuczny twór jak filozofia w nauce? I oni, ja przy okazji broniłem się zawsze tak, że filozofia w nauce jest czymś innym niż filozofia nauki. Filozofia w nauce to jest perspektywa wyszukiwania wątków filozoficznych, pewnych właśnie takich yy, ziaren filozoficznych w nauce. To nie wiem czy jest Mark Perek, nie widzę go. Wydaje mi się, że on też jest dosyć dobry w te klocki. Jestem ciekaw, co on by na ten temat powiedział. I analogicznie myślę sobie o tym rozróżnieniu: filozofia polska, filozofia, filozofowanie po polsku. Yy, dlaczego? Dlatego, że. Yy, Czym jest filozofia polska? Łatwo jest powiedzieć, tak? Mamy dosyć czytelne, obiektywne kryteria. Kto jest filozofem polskim? No albo ten, kto pisze po polsku, albo ten, kto jest z obywatelstwa polskiego, albo ten, kto jest z narodowości polskiej, albo ewentualnie ta filozofia, która jest uprawiana na pewnym obszarze geograficznym, który w danym momencie uważamy za, za polski, tak? No bo dzisiaj można by powiedzieć, dlaczego szkoła lwowsko-warszawska jest uważana za szkołę polską skoro Lwów nie jest już w Polsce, tak? ale wówczas był. E, więc mam dosyć czytelne kryterium. Jakie kryterium należałoby wyznaczyć, żeby mówić, że ktoś filozofuje po polsku? Wydaje mi się, że zupełnie inne, może nie zupełnie inne, ale robocze postaje też, że inne niż filozofia polska. Filozofowanie po polsku to coś innego niż uprawianie polskiej filozofii. E, albo mówiąc inaczej, nie każdy, kto znajdzie się w, w podręczniku do tak wam niedawno wydało, filozofię polską. Nie każdy, kto się znajdzie w tym podrażniku, zasługuje na to, żeby powiedzieć o nim, że filozofuje po polsku, tak, tak mi się wydaje. Jakbym ja to widział, tak? Ym, filozofia polska to są te kryteria obiektywne, te, które wydaje mi się wszyscy się zgodzimy, tak? Geograficzne, językowe, narodowościowe, państwowe, przynależność obywatelska. Ym, i teraz to są cytaty z zaproszenia, z ogłoszenia konferencji, którą pani profesor Sajdek nam wysłała. No, tak próbuję robić filozoficzną robotę na tym krótkim tekście, bo tutaj wydaje mi się, dużo można wyczytać. Jak pani profesor definiuje to filozofowanie po polsku? Pani profesor nie pisze po polsku w cudzysłowie. Ja to, to jest mój zapis, potem się wytłumaczę dlaczego. Filozofowanie po polsku to jest pewien proces oraz związany z nim wysiłek wyrażenia filozoficznych treści w języku polskim. Wydaje mi się, że to jest różnica, podjęcie wysiłku, żeby wyrazić filozoficzne treści w języku polskim to jest coś innego niż wyrażać filozoficzne treści w języku polskim, bo się żadnego innego języka nie zna. Na przykład. To jest jednak trochę inna perspektywa niż tylko to, że urodziłem się tu i teraz i dlatego piszę to i to, co tutaj pasuje. Wydaje mi się, że to jest coś więcej. Drugi cytat. Filozofowanie po polsku to przekaz istotnych treści filozoficznych w spotkaniu różnych kultur. Tak? To rozumiem, że to jest szersze w ogóle ta, ta perspektywa filozofowanie po. To jest jednak rzeczywiście pewne związanie filozofii, która jest uniwersalistyczna. I musi być, bo inaczej by nie była filozofią. Jednak z, z, tym, z tą perspektywą, z tym kontekstem kulturowym, w którym każdy z nas się znajduje. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kontekst na przykład narodowy, także filozofami po polsku, czy po niemiecku, czy po francusku, bo wydaje mi się, że spokojnie można o tym mówić, a to na przykład jest perspektywa tego, co my nazywamy filozofią chrześcijańską, albo filozofią ateistyczną, albo tak, czyli bardziej kulturową niż tylko właśnie... Nu konkretny nurt, filozofia martwistowska, filozofia atomistyczna filozofia analityczna, tak? tylko nasze, my też definiujemy nasze filozofie w inny sposób niż tylko ściśle merytoryczny, tak mi się wydaje. I ostatni cytat. Filozofowanie w polsku to jest pewne dialektyczne napięcie pomiędzy partykularyzmem polskiej kultury i szczególnymi właściwościami polskiego języka, będącego jej wyrazem, oraz tym, co z natury swojej stanowiąc problem filozoficzny ma wymiar uniwersalny. To jest bardzo ciekawe, dlatego że kiedy, przynajmniej się tym nie spotkałem, tutaj jestem otwarty na, na dyskusję czy na krytykę, ale nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek polemizował z zatytułowaniem podroczynika historia filozofii polskiej, albo historia filozofii europejskiej, yy, Świeżawski, albo historia filozofii rosyjskiej, <śmiech> albo filozofia historii indyjskiej, chińskiej. To są podrażniki, które wyszły w ciągu ostatnich 10 lat. Nie spotkałem się z tym, żeby ktokolwiek mówił nie, nie, nie ma czegoś takiego jak filozofia polska. Bo wszyscy wiemy, że chodzi nam o obiektywne kryteria. Wybieramy określonych myślicieli ze względu na przynależność narodową, geograficzną, jakkolwiek inaczej. Tak? Wiemy, że filozofia polska to jest pewien wycinek filozofii dokonany ze względu na kryteria obiektywne, geograficzne, jakiekolwiek inne. Tak? Natomiast tutaj Widzimy, że jest napięcie. Filozofia, filozofowanie po polsku dokonuje się w pewnym napięciu pomiędzy tym, co uniwersalne, filozofia, a tym po polsku. Tak? Widzimy, że to po polsku jest czymś trochę innym niż to, że to jest filozofia polska, bo z filozofią polską nie mamy problemu. Natomiast zobaczcie, że niestety musiałem opuścić poprzednią sesję, ale prawie każdy wykład kończył się dyskusją, tak? Na ile coś jest uniwersalne, na ile coś jest partykularne. No i znowu, podtytuł dzisiejszej konferencji Filozofowanie po polsku to źródłowość języka uniwersalnym zagadnień. Pani profesor tak ustawiła sprawę. Tym co jest partykularne, jest język, szczegół, szczególny, wyjątkowy, specyficzny język polski. To nam jest związane z tym po polsku, a filozofia to jest uniwersalnym zagadnień. A ja zapytam inaczej, a czy nie mogłoby być odwrotnie? uniwersalizm języka, to co, mam wrażenie, profesor Olech podnosił, ale partykularyzm zagadnień. Czy to też nie będzie filozofowanie po polsku? Podam później kilka przykładów, tak? Czy to już nam nie spowoduje, że mamy rzeczywiście filozofowanie po polsku? To, że my jako Polacy mamy rzeczywiście inne zainteresowania niż inne narody. Mamy inną historię, inne doświadczenia, inne rzeczy nas interesują. Mówię, nie jestem kompetentny, zawsze się uważam za filozofa, a nie za historyka filozofii, stąd nie jestem tak kompetentny, żeby, żeby tutaj prześledzić pewne rzeczy. Ale wydaje mi się, że to, co stanowi o tej wyjątkowości, jeżeli jest jakaś wyjątkowa filozofowanie po, po filozofowanie po polsku, to ono też się przejawia w doborze zagadnień, które nas interesują. A może jeszcze inaczej, może rzeczywiście specyficzność języka, ale uniwersalność metody. Tak? Przyjęliśmy pewne założenie, że język jest tożsamy z metodą, ale moglibyśmy to rozróżnić. Tak? Rzeczywiście mamy pewien specyficzny język, którym się w Polsce posługujemy. Ta y, rozbudowana fleksykalność, o której mówił pan profesor Zalewski, y, to profesor Olech <coughs> mówił y, rzeczywiście o tym, że y, w kwestii przekładów, tak? to zresztą to profesor Sajdek też mówi o tym, że mamy rzeczywiście bogate słownictwo, którego mam wrażenie nie, nie wykorzystujemy, ale mamy uniwersalność metody. Być może to nam tworzy filozofowanie po polsku. Metoda jest uniwersalna, metoda filozoficzna, czysto racjonalny namysł nad, nad pewnym zagadnieniem ale wyrażony w języku, który znamy, który może wybieramy. No a może jeszcze inna opcja. Uniwersalność metody, ale partykularyzm zagadnień. Tak? Uniwersalną mamy metodę filozoficzną, a to, co nam stanowi o, o, o tym po polsku, to są zagadnienia, które podejmujemy. Tak? I tutaj jakby w tym kontekście już w ogóle abstrahujemy od kwestii języka. Czy język jest relewantny, czy irrelewantny w stosunku do, do metody, do filozofii. Tak? To są Każde z tych punktów kończy się znakiem zapytania, bo wydaje mi się, że, że to jest zawężenie. Powiedzenie, że mamy źródłowość języka, język jest czymś partykularnym, czymś polskim, a, a zagadnienia są uniwersalne. Wydaje mi się, że można właśnie spojrzeć na to inaczej. Mamy jeden język, język Polski jest tylko odmianą języka filozoficznego, języka naukowego, a to zagadnienia, którymi się zajmujemy, czynią z naszej filozofię właśnie po polsku. Będę odróżniał to po polsku i polską, przecież to czasami jest męczące. Więc zadaję dwa pytania, tak? Czy da się filozofować po polsku? Czy jest uzasadnione? zeżarło mi znak zapytania, na końcu znak zapytania, czy da się filozofować po polsku? Czy można sensownie, metodologicznie poprawnie? Logicznie, poprawnie mówić o tym, że jest, istnieje jakieś filozofowanie po polsku. czy nie filozofowanie, nie, nie filozofia po prostu, nie nawet filozofia polska, tylko czy da się filozofować po polsku? Czy ktoś może powiedzieć, filozofuję po polsku, dlatego nie, do, dlatego nie do końca dogadam się z tym, kto filozofuje po francusku na przykład. No i drugie, jakby odwrócone pytanie, a czy w takim razie da się filozofować nie po polsku? czy Polak, wiadomo, że o to nam tutaj chodzi, czy Polak może filozofować nie po polsku? Czy Niemiec może filozofować nie po niemiecku? Czy ten uniwersalizm jest w stanie przekroczyć rzeczywiście ten, ten kulturowy kontekst, w którym, w którym żyjemy, w którym poruszamy się i jesteśmy, że tak dokonam transgresji? <śmiech> Więc próba... Jak tam z czasem stoimy, pani profesor? Spokojnie, jeszcze ma pan minutę. Minutę. Minut. Dobra, 6 minut, okej. Okay. Więc najpierw pierwsze pytanie. Mówię, to są bardziej przyczynki, bardziej pewne pytania, na które jestem ciekawy. też Państwa odpowiedzi? Jakieś dobre, gotowe odpowiedzi, których nie mam. I być może da się znaleźć inne przykłady, ale chciałbym, żebyście zrozumieli Państwo, gdzie ja tutaj ten dylemat widzę i że mam nadzieję, przekonam Was, że to nie jest coś tylko przeze mnie wymyślonego, tylko że rzeczywiście gdzieś tu napięcie istnieje. Czy da się filozofować po polsku? No z jednej strony wydaje się, że da się, tak? Pierwsze, kiedy przeczytałem tytuł tej konferencji, od razu mi przyszedł, przyszła do głowy książka Historia filozofii po góralsku. No pewnie większość z Państwa, którzy jesteście filozofami, znacie. Tak? Skoro Tischner, to jest... Yy, kiedy przeszedłem na moją alma mater, tam było... Jest, było... Trzech wybitnych filozofów, mistrzów i jeden, którego cień się unosi. To był właśnie Tischner. Dziekan, który zmarł 3 lata przed tym, jak, jak trafiłem do Krakowa na studia. E, no a pozostali to, to Koczowski, Heller i, i Tarnowski. E, I ta historia filozofii po nas ona zakłada, że istnieje coś takiego jak po góralsku, tak? po góralsku, po polsku. I tu nie chodzi tylko o to, że Cisza napisał to gwarą. On napisał to w specyficzny sposób, jakby ujmując pewien specyficzny góralski żart, specyficzną umysłowość. Jakkolwiek na to nie spojrzymy. Mhm. Lecę dalej. Tak jest. Z drugiej strony, tak? Jeżeli przyjmiemy, że filozofować po polsku to jest wybierać specyficznie polskie zagadnienia, czy pewne tematy, które nas jako polaków interesują, to przyszła mi do głowy oczywiście etyka solidarności Tischnera. Wydaje mi się, że ta książka i ten sposób myślenia nie mógł powstać w żadnym innym kraju, jak tylko w kraju, w którym to pojęcie solidarności, które jest przekładane w taki Mam wrażenie, kto, nigdy tego nie badałem, ale wydaje mi się, że to jest kalka. To znaczy, Solidarity jest kalką z języka polskiego. Tak mi się wydaje, ale to tutaj nie dam sobie ręki uciąć. Yy, to jest rzeczywiście właśnie wypowiedzenie w filozoficznym języku, etycznym, ale pewnego polskiego problemu, specyficznie polskiego problemu. Jeszcze jeden przykład mam, może najlepszy z nich. Yy, Paweł Włodkowicz, tak? Yy, Średniowieczny, no nie, to już jest nowożytność. No, no przełom, no właśnie, no właśnie, bo to jest tak, Sobór w Konstancji. Więc powiedzmy spokojnie jeszcze średniowiecza, ale już u progu nowożytności, znaczy myśl, myśl Łotkowica z całą pewnością jest, jest bardzo nowożytna. Natomiast, czy zapowiadająca tą nowożytność i yy, jego dzieło, znaczy jego wiele dzieł, ale jego dzieło yy, o tolerancji religijnej. Kupę lat przed Johnem Locke'em, przed Wolterem, tak? Yy, I to Polak wymyślił. Tak? Czy, czy to nie jest filozofowanie po polsku znaczy Polska, która była Paradiso Judeorum Miejscem, gdzie był tygiel kultur I to tutaj Włodkowic, Ksiądz katolicki, rektor Akademii Krakowskiej Późniejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego On wpadł, jakby on sformułował Po raz pierwszy Doktrynę tolerancji religijnej Która zresztą została przyjęta później przez Kościół katolicki Czy to nie jest przykład filozofowania po polsku Mimo, że jak łatwo zauważyć pisa po łacinie Nie po polsku Tą etniczność pisałem jakby zainspirowany tym, o czym mówił profesor Olech. To jest zaleta, kiedy się mówi nie jako pierwszy. Czy specyficzność języka polskiego, etniczność, ta, flek, jakby właśnie bardzo złożona fleksyjność języka, ona już nam nie pozwala, czy ona sama nie pozwala nam mówić o filozofii po polsku? tak? To, że my pewne niuanse jesteśmy w stanie dostrzec które nie są w stanie dostrzec ludzie, posługując się innym językiem. Czy filozofia po nie jest po prostu postrzeganie rzeczywistości z polskiej perspektywy i dobór tematów ważnych z tej perspektywy, Jak zobaczymy sobie filozofię polską, czy to, jaką filozofię Polacy uprawiają, to tam znajdziemy, zobaczymy, że bardzo popularna jest filozofia człowieka, antropologia. W zasadzie nie mamy dobrych ontologów. Stróżewski? Okej, okej. Ale niech pan, panie profesorze, znaczy jesteśmy na ty, Marku. To zauważ, że Ingarden słusznie, profesor Zalewski powiedział, pisał po niemiecku, tak? Znaczy, ja nie chcę mówić, że, że on, bo być może nie każdy, to co powiedziałem, nie każdy filozof polski filozofował po polsku. No mówię, sprawa jest otwarta, trochę chcę wetnąć kij w mrowisko. A być może, a być może tylko niektóre obszary filozofii poddają się polskości. Być może tylko niektóre obszary można mówić, że są uprawiane po polsku. Być może logika, przejdźmy od razu dalej, być może logika nie jest, nie da się mówić o logice uprawianej po polsku. Bo filozofia przede wszystkim jest uniwersalna i to chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Jeżeli dane dzieło, dany traktat, dana myśl nie jest uniwersalna, z całą pewnością jej nazwiemy jej filozofią. Tak? Więc jest cienka granica pomiędzy tą partykularnością tą szczegółowością, tą wyjątkowością, a tym, żeby zamazać tą uniwersalność filozofii. Pytanie, czy logika filozoficzna może być po polsku? Nie ma profesora Olecha, nie? To mogę swobodnie powiedzieć. No, Jan Woleński, tak? który, no, znając kilka jego książek, mam wrażenie, że tam ten, ten pierwiastek, chociażby w doborze tematów, wydaje mi się, że można go zauważyć, Alfred Tarski, tak? wybitny filozof, który większość życia, no może nie większość, ale znaczną część życia spędził w Stanach na Zachodzie, yy, twórca yy, semantycznej teorii prawdy. Czy możemy powiedzieć, że to jest jakby, czy, czy odzierając go z tego kontekstu polskiego, możemy powiedzieć, że i tak by na to wpadł. Nie? Mówię, to jest taka trochę dybanologia naukowa, ale, ale pytanie wydaje mi się warte. Yy, no, kosmologia, filozofia przyrody, tak? coś, co jest dosyć bliskie temu. Czy możemy, tak, to już końcówka. Czy możemy mówić o tym, że, że istnieje y, jakaś specyficzna filozofia przyrody albo kosmologia? A jednocześnie mamy bardzo porządną szkołę kosmologiczną, czy filozofów y, przyrody właśnie Polaków. To jest jedna z naszych specjalności, nie? Z czego to wynika przypadek? Nie sądzę. Y, a jednocześnie zobaczcie, bo cały czas mówię, czy da się filozofować nie po polsku. A jednocześnie mamy wielu filozofów, którzy wyjechali. Tutaj dla mnie takim przykładem jest Zygmunt Bauman, u którego chciałbym znaleźć jakieś wątki tej myśli polskiej, ale nie potrafiłbym na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, że jego myśl jest dużo bardziej właśnie uniwersalna, żeby nie powiedzieć wręcz kosmopolityczna. Być może to wynika z pochodzenia, być może to wynika z poglądów, być może to wynika... Bo, bo Kołakowski był zupełnie inny. Tak? Kołakowski, który w podobnym czasie wyjechał też do Wielkiej Brytanii, też do Stanów, do Wielkiej Brytanii, już myślał zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że myśl Kołakowskiego jest, jest rzeczywiście tak przeniknięta tą, tą, tą polskością. Wstępne wnioski na tym kończę. Wydaje mi się, że tutaj dobrze byłoby wprowadzić to pojęcie tożsamości i pojęcie okoliczności, jeśli tak można to określić. To jest robocze, nie jestem przywiązany, ale, ale lepszych nie znalazłem. Tożsamość, moim zdaniem, jest czymś subiektywnym. Znaczy, ja przyjmuję swoją tożsamość, ja ją określam. Yy, a okoliczności są obiektywne. Tu się urodziłem, moja matka jest Polką, mój ojciec, moi dziadkowie, tu mieszkałem i tak dalej. Tak. Yy, filozofia polska to jest spełnienie pewnych obiektywnych warunków, które nazwałbym okolicznościami. Tak się po prostu wydarzyło. tak? Mam Ja, jeśli, daj Panie Boże, kiedyś zasłużę na to, żeby zapisać się w annałach filozofii polskiej, znajdę się tam nie dlatego, że, że myślałem po polsku, tylko dlatego, że spełniłem pewne kryteria, które redaktorzy tego tomu sobie przyjęli. Etniczność, język, jakkolwiek to im nazwiemy. Natomiast filozofowanie po polsku, jeśli mogę użyć tego, tego określenia, panie Profesor, ma ten wymiar bardziej subiektywny. To znaczy, to jest przyjęcie pewnej tożsamości, pewnej narracji, jak to dzisiaj się mówi, pewnej perspektywy, z której ja chcę filozofować. Nie muszę, tylko chcę. Tak? To jest pewien dobór, pewna perspektywa, którą ja przyjmuję z takiego czy innego powodu. Bardzo dziękuję. dziękuję. 8 minut na pytania. Bardzo proszę. Pan profesor Salewski. Nie Jestem wdzięczny panu doktorowi, że uświadomił mi specyficzny sens frazy Filozofować po polu. Po prostu utożsamiałem to z frazą filozofować operując językiem polskim. Zresztą pod tym kątem konstruowali swoje wystąpienie. I Pan mi uświadomił, że niekoniecznie, że to może, że to ma sens szczególny, że to może równie dobrze znaczyć filozofować operując kulturą polską, umysłowością polską, coś takiego. Niekoniecznie językiem. Natomiast mam takie pytanie, trochę, które zbierza trochę w stronę konkretnienia. Pan zadaje tutaj w wystąpieniu pytanie, czy można filozofować po polsku, i jak sądzę, odpowiada na to pytanie twierdząco. Ja kiedy zarysowałem pewną perspektywę, wpływu języka, takiego dosłownie rozumianego języka, na przykład w sensie gramatyki, na filozofię, to postarałem się dać taki przykład. Uh -huh. Czy Pan mógłby dać pewien, jak, jakiś przykład filozofowania po polsku w swoim y, rozumieniu uh -huh. tego, co to znaczy po polsku? To znaczy, może ten przykład nieco naciągany, może nie do końca wypad, ale jak ten przykład. Uh -huh. tak? I to wystąpienie gdzieś zostało przed tą sferą takiego przy przykładów mm -hmm. yy, urwanych. To, to ja bym podał... Za, Zapisał nie, nie bardzo, wiem, że pan widzi możliwość filozofowania <grytania> po polsku, ale nie bardzo wiem, jak to działa wyglądać. To ja od razu doprecyzuję, że nie wiem, czy tak. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje mi się, że... Bo wszystko zależy od tego, jakie kryteria przyjmiemy. Nie? Jakie kryteria przyjmiemy yy, do tego, co to znaczy po polsku. Jeżeli miałbym szukać przykładów, to na pewno by mi się tutaj odnalazł, mimo że on pisał po łacinie i mówił po łacinie, znaczy wykładał w języku łacińskim, to, to na pewno ten przykład bym dał, ale właśnie ze względu na, na pewne zagadnienia, wydaje mi się, że jakby kultura, w której się wychował, w której żył, miała bardzo duży wpływ na to, co mówił, co pisał, nie wiem czy jak pisał, ale co pisał. No, i pewnie drugim przykładem byłby tutaj Kiszner. Kurde, paradoksalnie dwóch księży, to, to nie jest dobre. Yy, nie wiem, czy jeszcze kogoś. Wydaje mi się, że, że to jest. No, bardziej chciałem zadać pewne pytania, yy, czy, czy można. Z jednej strony, czy można filozofować po polsku, czy można w ogóle taką kategorię sensownie wprowadzić, i nie potrafię jednoznacznie powiedzieć. Tak? Oczywiście tutaj jestem życzliwy wobec pani profesor, która mnie zaprosiła, i gdybym powiedział, że nie, to powinienem odmówić. Więc, więc yy, Ale z drugiej strony, yy, no to pytanie drugie też pozostaje w mocy. Czy w ogóle można mówić o filozofowaniu po polsku? Tak? Czy, czy powiedzenie po polsku nie powoduje unieważnienia powiedzenia filozofuje? Nie? Yy, no te dwa przykłady mi przyszły do głowy. Tak jak mówię, nie jestem historykiem filozofii, więc, więc, więc ciężko mi jest kogoś wymyślić, ale ale wydaje mi się, że można wyszukać szukać pewnych, pewnych szczegółów Natomiast to na pewno wymagałoby doprecyzowania I to nie z mojej strony, tylko na przykład pani profesor Ale wydaje mi się, że jako postulat badawczy, czyli wyszukiwania tych Tak jak Hele mówi, filozofii w nauce Tak samo filozofowania po polsku U polskich albo u europejskich filozofów To jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe a panie profesorze, jeśli mogę odpowiedzieć z pytaniem, czy wydaje się panu, że, że to rozróżnienie jest sensowne? Znaczy to, to, to, to zdefiniowanie filozofia po polsku... Yy... To znaczy ono... Yy... Ja powiem tak, yy, ja dotąd nie sięgnąłem w tej historii historii filozofii po Polsku, bo trochę mnie zmylił, zwiódł, zniechęcił tytuł. Ja rozumiałem, że jakiegoś takiego konceptu yy, nie mam pewności czy, czy, czy, czy właśnie za tym odróżnieniem yy, coś idzie filozofować no. po polsku coś się kryje uh -huh, uh -huh. też nie podobnie jak pan tutaj przed chwilą zdeklarował nie, nie mam takiej pewności dlatego trudno mi było tak się wpasować w ogóle. tej konferencji jeżeli można to ja również, tak Pan Profesor, filozofować po polsku, rozumiałam jednoznacznie filozofować w języku polskim. Tyle tylko, że w języku polskim oznacza siedzieć w samym środku wszystkich kontekstów kultury i historii. Tutaj Pan mówi o Błotkowiców i o tej polskości jego filozofii. Ta polskość jego filozofii wynika z doświadczenia z krzyżakami. Więc po prostu pewne refleksje, które się pojawiły, pod wpływem tego ani innego rozumienia chrześcijaństwa i tego, jak ono ma być przekazywane, to znaczy łącznie z dominacją tych światłoności, prawda, dominacją dosłowną y, y, polityczną. I stąd wzięło, wzięła się później myśl, która dla nas już dzisiaj współcześnie jest oczywista, że człowiek, który nie jest chrześcijaninem, ma prawo spokojnie żyć i ma prawo do pokoju i do własności. Więc to była taka filozofia. No, na przy przywróceniu tak naprawdę pojęcia tolerancji. Mało tego, to wynika z chrześcijaństwa. Że to wynika z chrześcijaństwa, te gwarancje, prawda? To jest smutkowe, ale to wynikało. To był kontekst ściśle historyczny, to znaczy problem krzyżack w Polsce. Dlatego, tak jak mówię, ja tutaj Kama, moim zdaniem. To znaczy, jeżeli filozofia, filozofowanie po polsku nie różni się od filozofii polskiej, to po co wprowadzać nowe określenie? Wtedy można zacytować konferencję Filozofia Polska, źródłowe tak, tak, języka i tak, nie ma. Nie, dlatego, że tak jak pan powiedział. No, wydaje mi tak, się, że bo, bo tak jak pan powiedział, gdyby. Yy, yy, yy, Miano zamiar umieścić Pana tekst w książce pod tytułem Filozofia Polska, na pewno y, znalazłby się Pan, jeżeli by spełnił Pan y, oczekiwania redaktorów, czyli pewne narzucone y, z góry kategorie. Natomiast my tutaj mamy konferencję filozoficzną, czyli jest wreszcie okazja, żeby zbadać te kategorie uh -huh. i tego, co jest, co, co jest narzucane, prawda? Uh -huh. no.